uta 99. Fala, fala, Mam nadzieję, że w wojsku nie jest tak jak mój stary palczak. Musimy uważać na falę przyjacielów. Ty, lamusy, do szeregu. Ja się kurwa nazywa! nazywa kurwa. Co kurwa? Coś wam się nie podoba, lamusy? A ci, czego zęby cieszysz, to zajebany? Przepraszam, już nie będę. Nie będziesz! Jak już mówiłem, moje nazwisko brzmi, że to jajęczy. Tutaj nauczycie się życia, pokurwione fejtuchy. A teraz o swoich padel. Chce, morda? Mami, jak jasne, cholera. Jeszcze, że nie mordajcie. To wy, skurwione W Nocy naszych bohaterów zbudziły dziwne odgłosy dobiegające z chlopa. Słyszysz? To, kurwa, jakaś woda. Ty, a może to fala? Już po nas, kurwa. To fala! Spierdane! Mam Nie, Po paru godzinach na miejscu znalazła się ekipa ratunkowa. Eee, tu ktoś leży. Zostaw ich, to pewnie czele. No co jest? Pomocy! Zostaw głosów. Nawet nie taka straszna ta fala. Tylko czemu im tak się to te klopy wysadza?